Rozdział trzeci. Wielu Nefitów odchodzi do kraju na północy. Budują domy z cementu. Nefici zapisują wiele kronik. Dziesiątki tysięcy Nefitów nawraca się i zostaje ochrzczonych. Słowo Boże prowadzi ludzi do zbawienia. Nefi, syn Helamana, panuje jako naczelny sędzia. I w czterdziestym trzecim roku panowania sędziów Nefici nie mieli u siebie żadnych zamieszek, z wyjątkiem tylko sporów wywołanych dumą niektórych członków kościoła, które zostały załagodzone pod koniec 1943 roku. I ani w 1944, ani w 1945 roku nie mieli wiele zamieszek. A w 1946 roku wystąpiły między nimi nowe rozruchy i wielu nefitów odeszło z Zarachemli do kraju na północy, aby go zająć. Przeszedłszy dużą odległość, doszli do wielkich jezior i wielu rzek. I rozeszli się na wszystkie strony i zajęli kraj, gdziekolwiek nie był pustkowiem i gdzie mieli las, albowiem przed nimi wielu ludzi zamieszkiwało ten kraj. I kraj ten był pustkowiem tylko pod względem braku drzewa, jednak nazwali go pustkowiem z powodu wielkiej zagłady ludu, który zamieszkiwał ten kraj uprzednio. A mając niewiele drewna w kraju, ludzie, którzy tam zamieszkali, stali się bardzo biegli w użyciu cementu, dlatego budowali swe domy z cementu. I stało się, że mnożyli się i rozprzestrzeniali po kraju, od kraju na południu do kraju na północy, aż zajęli cały ląd od morza na południu do morza na północy i od morza na zachodzie do morza na wschodzie. I mieszkańcy kraju na północy mieszkali w namiotach i w domach z cementu i nie pozwalali na zniszczenie żadnego młodego drzewka, pragnąc, aby się rozrosło i aby później mieli drewno do budowy domów, miast, świątyń, synagog, świętych przybytków i wszelkich innych budynków. I ze względu na brak drzewa w kraju na północy nefici wysłali im dużo budulca okrętami. I tak umożliwiali mieszkańcom kraju na północy budowanie wielu miast z drewna i cementu. I stało się, że wielu amonitów będących z urodzenia lamanitami także wywędrowało do tego kraju. I wielu spisuje dokładne i obszerne kroniki dziejów tego ludu. Jednak nawet setna część dziejów tego ludu nie może być tutaj podana. Albowiem niemożliwym jest podanie całej historii lamanitów i nefitów, ich wojen, walk, Nauczania słowa, ich proroctw, wypraw, budowania okrętów, świątyń, synagog i świętych przybytków, opisu ich prawości i zła, morderstw, rozboju, grabieży, rozpusty i wszelkich występków. I istnieje wiele ksiąg i różnych kronik, spisanych głównie przez nefitów. I nefici przekazywali je z pokolenia na pokolenie, do czasu gdy popadli w grzech, i mordowano ich, grabiono ich własność, wypierano, ścigano i zabijano. I tak zostali rozproszeni po całym kraju i zmieszani z lamanitami, aż w końcu stali się lamanitami. Niegodziwi, dzicy i okrutni i nie nazywano ich więcej nefitami. Powracam teraz do mojego zapisu i co powiedziałem, nastąpiło po wielu zamieszkach, rozruchach, wojnach i walkach pośród nefitów. I upłynął czterdziesty szósty rok panowania sędziów. I w czterdziestym siódmym i czterdziestym ósmym roku nadal panował wielki niepokój w kraju, jakkolwiek Helaman sprawiedliwie pełnił urząd sędziego, przestrzegając przepisów, wyroków i przykazań Boga. I nie ustawał w czynieniu tego, co sprawiedliwe w oczach Boga, i postępował jak jego ojciec, dlatego Bóg mu szczęścił w kraju. A miał on dwóch synów Starszego nazwał Nefim A młodszego Lechim I rośli oni ku chwale Pana I przy końcu 48 roku Panowania sędziów nad ludem Nefiego Wojny i walki pośród Nefitów Zaczęły stopniowo ustawać I w dziewiątym roku Panowania sędziów Przywrócono pokój w kraju Ale nie zniweczono tajemnych spisków Bandy Gadiantona W gęściej zaludnionych częściach kraju O których rząd nie wiedział w tym samym roku Kościół odniósł wielki sukces, nawołując do nawrócenia, bowiem tysiące ludzi przystąpiło do Kościoła i zostało ochrzczonych dla nawrócenia. Tak wielki był rozwój Kościoła i Bóg obdarzał ich tak wieloma błogosławieństwami, że sami wyżsi kapłani i nauczyciele byli tym zdumieni. I Kościół Pana wzrastał w sile przez chrzest i przyłączenie się dziesiątków tysięcy dusz do Kościoła Boga. I widzimy, że Pan jest miłosierny wszystkim, którzy wzywają Jego imienia z głębi serca I że bramy niebieskie stoją otworem dla wszystkich, którzy uwierzą w imię Jezusa Chrystusa, Syna Boga Widzimy, że każdy, kto chce, może przyjąć Słowo Boże które daje życie, jest pełnym mocy, obraca wniwecz wszelką chytrość, zasadzki i podstępy diabła i przeprowadzi człowieka należącego do Chrystusa wąską drogą nad wieczną otchłanią żałości przygotowaną na pochłonięcie niegodziwych. I przywiedzie ich nieśmiertelne dusze, by spoczęli po prawicy Boga w Królestwie Niebieskim obok Abrahama, Izaka, Jakuba i wszystkich naszych świętych ojców, aby nie musieli nigdy odejść. I tego roku ludzie radowali się w zarachemli i przyległościach, innymi słowy w całym kraju zajętym przez nefitów. I przez resztę 49 roku, a także w 50 roku panowania sędziów, mieli pokój i wielką radość. I w 51 roku panowania sędziów Nadal mieli pokój Ale widać już było w kościele ich pychę A nie była to pycha Prawdziwych wyznawców kościoła Boga Ale pycha ludzi Którzy należeli do kościoła Boga Tylko z imienia I byli tak dumni Że nawet prześladowali wielu braci Tak więc z powodu Tego wielkiego zła Pokorniejsi byli narażeni Na wielkie prześladowania I mnóstwo cierpień Jednak Pomimo swych cierpień pościli i modlili się często i tak stawali się bardziej wytrwali w pokorze i wzrastała ich wiara w Chrystusa, aż duszę ich przepełniła radość i ukojenie, a serca stały się czyste i uświęcone, co następuje, gdy człowiek całym sercem poddaje się woli Boga. I pięćdziesiąty drugi rok upłynął im również w pokoju, z wyjątkiem wielkiej dumy, która wdarła się do serc Nefitów, a stało się to z powodu ich wielkich bogactw i dobrobytu w kraju. I z dnia na dzień rośli oni w dumę. I w pięćdziesiątym trzecim roku panowania sędziów zmarł Helaman, a jego starszy syn Nefi zaczął po nim panować. I sprawiedliwie pełnił on urząd sędziego, przestrzegał przykazań Boga i postępował jak jego ojciec.